201 tramwajowej. Tramwaje będą kursować co kwadrans. Od około godziny 9 na większości linii tramwajowych, autobusowych już tramwaje, autobusy pojawią się na mieście. A szczegóły funkcjonowania komunikacji znajdziecie na stronie mpkpoznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę. Radio Afera Rokowo i Alternatywnie już godzina 16.1, więc czas na kolejną audycję. Studencki patrol na 98 i 6. Jeżeli się chwilkę spóźniliście na 16, to my na Was poczekaliśmy. E, za realizację na tego tego patrolu odpowiada Mikołaj Pluciński, a ja z Wami spędzę kolejne dwie godziny. Kasper, Roszczak, no i o czym sobie porozmawiamy? Dwie rozmowy. Pierwsza już za 10 minut, nawet niecałe, e, o, o serialach. O tym, e, co się zmienia, dlaczego się tak zmieniły, bo oczywiście już nie uświadczymy takich 16-sezonowców, a może właśnie jeszcze na nie czas przyjdzie. E, I co do tego mają platformy streamingowe, o tym porozmawiamy. Rozmawiamy sobie z Mateuszem Nosarzewskim, studentem Łódkiej Szkoły Filmowej, a godzinę później, czyli o 17.10, będziemy rozmawiali sobie o dzisiejszym dniu, czyli o Wielkim Piątku, jak się zmieniał, jak wyglądał, jak wygląda teraz, i czy cały czas tak samo z profesorem Remigiuszem Ciesielskim z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa na UAM. Zostańcie z nami. Call you up, you were all alone. Yeah. Oh, don't the clouds roll No powoli się już rozkręca na dobre. Już żadnych przymrozków raczej nie oświadczymy, za to na to możemy czekać teraz bardziej to festiwale, to e, nasze wielkie e, koncertowe wydarzenia. Jednym z nich jest oczywiście Nextfest, który tutaj u nas e, w tym roku również się odbywa, no i to jest dla Was okazja u nas dwie wejściówki pojedyncze. Możecie wygrać w konkursie naszym długoterminowym karnet e, na Nextfest 2026. Żeby to zrobić, to wyciągacie telefony, piszecie smsa na 7248, w nim przyjdzie afera.next, Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na Pytanie konkursowe, a pytanie konkursowe to jest, e, jaki mało znany artysta z tegorocznego festiwalu będzie za rok tak znany, że wszyscy go będą słuchać. Wysyłajcie do nas e, tę odpowiedź, macie czas jeszcze do pierwszego, e, macie jeszcze trochę czasu, więc wysyłajcie do nas i e, czekamy na wasze odpowiedzi. Cały COVID i koszty smsa to oczywiście 2,46 już z VAT-em. Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00. Witamy po ciemnej stronie nieba. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. facebookcom ukośnik radioafera. Autopromocja. Reklama. Dzień dobry. Ulotki.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 o co za masz na słuchawkach? Gdzie? Na słuchawkach, czego słuchasz? A, na słuchawkach! Radiofera! Radio, Ofera. Radio Ofera. Gramy na Wielkanoc. Sugar shed. I'm gonna take you to the Sugar Shack. Wielki Piątek już wszystkich wywiewa powoli do domów, do, e, do odpoczynku. E, nie, nie udało się dzisiaj e, na żywo nagrać rozmowy na temat seriali, którą teraz usłyszycie, więc mamy tutaj dla was przygotowany e, całą rozmowę, żebyście mogli jej teraz odsłuchać. Ja już jestem połączony z Mateuszem Nosarzewskim, który jest aktualnie na studiach w Łódzkiej Szkole Filmowej na studiach magisterskiej ze scenariopisarstwa. Cześć. Cześć, cześć. Wiem, że już mi już od Ciebie, że zajmujecie się przez cały rok serialami. Tak, taki jest profil e, czwartego roku Snarpisarstwa w Łodzi. A ja właśnie chcę z Tobą porozmawiać o tym, jak te seriale są robione teraz, no bo e, po pierwsze sam fakt, że przez cały rok zajmujecie się serialami chyba jest e, trochę ze względu na to, że teraz są one chyba jednym z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o kontekst e, serwisów streamingowych stanowią y, sporą część rynku y, audiowizualnego, na pewno większą niż, niż kiedyś. I y, biorąc pod uwagę, że no po prostu nie jest tak łatwo otrzymać dofinansowanie na film, y, między innymi od Polskiego Instytucji instru, instru, Filmowej, y, to scenarzyści, czy, y, czy przedstawiciele innych osób jakby z branży filmowej, coraz to łagodniejszym okiem patrzą na, na, na seriale. Okay. Dużo więcej osób chce robić teraz, teraz seriale niż, niż, niż kiedyś, ale to też biorąc z tym, że coraz więcej osób chce oglądać seriale. Mm -hmm. No I właśnie kiedyś. i tu mam pytanie, bo mówisz, że coraz przychylniejszym okiem, coraz więcej i tak dalej, kiedyś było gorzej, bo znikły chyba, nie wiem, czy to się wiąże z tym, ale znikły nam te seriale takie tasiemcowe, takie długie, 16 sezonów, w każdym razie jest to samo, jest zagadka, potem jest kolejny odcinek jest talny, to samo, ale jest inna zagadka. E, co się stało? Mm -hmm. no, mm, myślę, że to się wiąże po prostu z tym, że Netflix, Amazon, czy, czy, czy, czy HBO, czy inne platformy streamingowe najbardziej im zależy na tym, żeby widz był przykuty do serialu mhm. jak najdłużej, w jak najbardziej efektywny sposób. I mhm. można to osiągnąć właśnie przez chociażby e, strukturę cliffhangerów, e, tak? Czyli, tak, tak filmowo każdy, czyli każdy odcinek kończy się um, jakimś takim zwrotem akcji, który sprawia, że musisz włączyć kolejny. Mhm seriale tasiemcowe, o których mówisz, one mają trochę inną strukturę. To znaczy, że każdy taki odcinek hmm, kończy się mniej więcej tam, gdzie się zaczął. Z zamkniętą całością hmm. taką. Przy czym, przy czym tutaj muszę powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, takie seriale hmm, też, też, też, też, też się pojawiają. To znaczy dopiero co kilka nagród Emmy, czyli najważniejszą nagrodę, nagrodę dla, dla seriali otrzymał serial The Studio, mm -hmm. który właśnie miał taką strukturę proceduralną, okay. gdzie każdy odcinek był za, z, historią. Możesz włączyć piąty odcinek, czwarty, obojętnie i będziesz rozumiał, co się dzieje. Więc takie seriale y, też się pojawiają i też będą się pojawiały moim zdaniem, ponieważ Netflix i inne platformy streamingo, streamingowe, one, chcą, one nie tylko chcą y, zachęcić widzów do oglądania swoich produkcji, one chcą zastąpić telewizję. Mhm. Zastąpić telewizję, a, a więc nie tylko y, nie tylko seriale pokroju, y, no, no, y, no właśnie takich 10-odcinkowych, 8 odcinkowych, ale też Yy, ale też tak ta, ta, ta, ta, mówisz bardziej tasiemcowe, ta Czyli oni są też, czyli Netflix też chce zatem barwy szczęścia, M jak Miłość okay. i inne tego typu produkcje, nie? Więc wydaje mi się, że to będzie ewoluować także w, te, w tę stronę. Spodziewamy się w takim razie na Netflixcia nowej produkcji z znanym polskim aktorem e, z polskiego serialu e, typu M jak Miłość w takim razie. Ale pytanie właśnie mam, e, bo powiedziałeś tak. Że, że Netflix jest y, tym... Y zapalnikiem, bo w sensie, po, platformy streamingowe są tym zapalnikiem, że seriale są bardziej przychylnym okiem widziane, ale powiedziałeś też o cliffhangerach, czyli takich bardziej strukturalnych elementach. Chodzi teraz właśnie o to, żeby serial był jak najbardziej pod to, żeby faktycznie zostać na tej platformie streamingowej, czy on jest robiony pod klucz, po prostu pod schemat, e, czy, czy wciąż, czy, czy jednak to jest dobrze dla seriali, że taka bardziej artystyczna wizja czasem się przez nią jest dzięki temu eksponowana. Jakby w w którą stronę idziemy? Czy to jest dobrze dla seriali czy źle? No tak jak powiedziałem, platformy stringa mają różnych widzów i generalnie starają się mieć na tyle szeroką ofertę, żeby trafić do, no, do, do, do każdego możliwego typu widza. Natomiast oczywiście no, seriale różnią się tym od filmów, mhm że mm, przy serialach po prostu liczy się oglądalność, liczy się widownia, nie? Okej, okay. czyli jednak w tą stronę. E, przy filmach e, może być wa ważniejsza ta strona artystyczna, liczba nagród na festiwalu, mm -hmm. nie? Ale przy serialach najważniejsza jest oglądalność. Bez, bez, bez oglądalności seriale e, nie mają sensu. Okay. E, więc e, więc próbuję się właśnie, jasne, no, no, zachęcić do oglądania właśnie tymi cliffhangerami, które mają, czy e, które e, co do zasady, e, e, i to jest stara zasada, e, w przypadku e, godzinnego odcinka mają miejsce z, e, tak mniej więcej co 15 minut. To znaczy, okay. e, tak jak film dzieli się na trzy akty. Tak, mm -hmm. Potrafi się dzielić na 4, a nawet 5 aktów jest to związane zwią zwią zwią z tym, że e, w telewizji e, właśnie co te kilkanaście minut e, po prostu były puszczane reklamy i okay. chodziło o to, żeby e, widz został po reklamach przy serialu, więc, e, więc właśnie po, po każdym akcie m, po każdym z czterech aktów w przypadku, w przypadku serialu jakiś tam plot twist zachęcający do, do, do pozostania przy ekranie jest no i jak przeanalizujesz strukturę tych najbardziej popularnych seriali, czy to Ozark, The Walking Dead, Breaking Bad, to zobaczysz, że właśnie one w ten sposób są robione. Okej, okay, a jeszcze, jeszcze dwa pytania mówię do ciebie w takim razie. Pierwszy, czy jeszcze jakąś nam możesz zdradzić em, sztuczkę, której wypatrywać mogę? możemy oglądając kolejny serial? Coś takiego, co na pewno znajdziemy. <śmiech> W tym odcinku na przykład jest tak zwany e, teaser, mhm. czyli e, na, sam, na sam początek odcinka masz zapowiedź jakiejś takiej grubej akcji z trzeciego, czwartego aktu. Mhm. W przypadku Breaking Bad nie chcę, nie chcę spoilerować, ale to jest e, sam początek pierwszego odcinka, więc, więc powiem. Masz gościa, który stoi w samych gaciach na środku pustyni i celuje, celuje pistoletem przed siebie. Słuchajcie, słuchajcie ciągające syreny. To jest teaser e, i to sprawia, że zostajemy przy tym, e, przy tym odcinku, nie wyłączamy go. E, ten teaser trwa tam powiedzmy minutę. I później masz pierwszy akt i w tym pierwszym akcie już możesz robić powolne build-up, powolne budowanie historii, które być może gdyby było jako pierwsze, to, to ten widz by wyłączył, nie? Powiedziałby, ale, okay. ale, ale że miałeś ten teaser wcześniej, spra to sprawia, że oglądasz dalej, nie? sprawia, że czekasz, e coś, co się dalej wydarzy, nie? Okej, okay, to ostatnie pytanie właśnie, czy słyszałeś o tym, że robimy teraz seriale, że rob się, się robi seriale tak, żebyś mógł jednocześnie przeglądać sobie jakiś, jakąś platformę społecznościową na telefonie i wciąż wiedzieć, co się dzieje. Tak się, tak się słyszałeś o tym, tak się robi, tak się nie robi, to jest mit, prawda? Um. No słyszałem o tym, przy czym no tak, no, to padło w wywiadzie z Matem Dejmonem, tak? Między innymi, że, że on powiedział, że każe mu się pisać tak scenariusze, żeby minimum trzykrotnie na odcinek było powiedziane wprost, co kto, co, kto robi, jaki jest cel, jaka jest stawka, żeby widzur ogląda na na dwóch ekranach, żeby... Na autopilocie, no. Tak, żeby, żeby, żeby wiedział, gdzie jesteśmy i się nie, nie zgubił. No i powiem to, co powiedziałem wcześniej, że są różni widzowie i są różne seriale, na przykład serial Dojrzewanie, jeden z lepszych w ostatnich latach i jeden z głośniejszych, jeden z chętniej oglądanych. Uważam, że jest niemożliwe oglądanie go na, na dwa ekrany. Jest tak angażujący, ale tam, tam jest coś za coś. No To są tylko cztery odcinki. Być może przy, przy dłuższej serii jest to niemożliwe, No ale, yy, ale no są, są właśnie... No Są, są różni widzowie. To, to, to najmłodsze pokolenie w ogóle ogląda seriale często w ten sposób, że nie tylko Ogląda na dwa ekrany, ale też ogląda na co no tak czy, czy, czy, czy, czy sobie dialogi, bo tam się nic nie dzieje no nie wiem raczej raczej uważam że że każdy, każda produkcja zajdzie, zajdzie, ma potencjał żeby znaleźć swojego widza a w branży raczej panuje takie żartobliwe przekonanie że jeśli ktoś ogląda na, na, na, na, na dwa ekrany to jest szansa że na drugim ekranie ogląda gdzieś inny serial więc to jest więc to jest taka szansa żeby podwijać okay. dwukrotnie oglądalność może takie zrobić dwa seriale, które, wiesz, będą się uzupełniać tam wzajemnie za relacji to będzie świetny, to, jest, to jest świetny pomysł Ty musisz dwa na raz oglądać, inaczej nie wiesz, co się dzieje w ogóle tak. dziękuję tak. Tobie bardzo za rozmowę rozmawiałem z Mateuszem Nasarzewskim studentem e, stanoropisarstwa na łódzkiej szkole filmowej dzięki, dzięki czuję, że wszystko we mnie się zmienia otwarte oczy witają świt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 98,6 i megaherca, jestem starym księżycem, co przeszedł wiele już nigdy nie widział gór. Krok po kroku porzuciłam pustki, porzuciłam wiatr, który nic nigdy nie przebiewa. Coś nam się wydaje niewiarygodne I czasem chyba właśnie powinno I o tym, co wiarygodne się wydaje A może właśnie powinno niewiarygodnym być e, O tym właśnie dzisiejsza Cyberfala Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja W Eterze Jak nie naciąć się na współczesne technologie Podpowiada koło naukowe PUT Request Piątek 16.30 I Alika, słuchajcie, czy zdarzył wam się ostatnio jakiś skam? Dostaliście jakiś mail, atak phishingowy? Ja mogę opowiedzieć historię, która ostatnio zdarzyła się mojej mamie, a mianowicie na pewnym portalu do rezerwacji hoteli. Zadziała się dziwna rzecz, ponieważ e, mieliśmy wynajęty e, hotel w Albanii i pewnego powołudnia moja mama dostała maila, e, w którym było napisane, że anulowana jest nasza rezerwacja i jeśli nie zapłacimy 1540 euro, to jakby nie będziemy mogli jej przedłużyć i był do tego link, gdzie mielibyśmy się zalogować, tam to przedłużyć i tak dalej. Aha, czyli, czyli atak phishingowy, tak? Tak wyglądało to na pierwszy rzut oka, ale później okazało się, że moja mama na szczęście słusznie zalogowała się przez prawdziwą stronę, a nie przez tą podaną w linku, w mailu yy, i zobaczyła nagle, że z rezerwacją wszystko było w porządku, ale w pewnym miejscu pisało, że imię gościa było yy, jako Aleksandra has been cancelled i taki wielki X. W związku z czym bardzo się zdziwiła, podzwoniła na infolinię i pan wyjaśnił, że okazało się, że prawdopodobnie przejęto yy, konto yy, wystawcy tego hotelu i pod przejętym kontem zmieniono nazwę imienia z Aleksandra na Aleksandra. Sandra has been cancelled yy, i wtedy system tej strony wysyła automatycznego maila, w którym można było załączyć swój link i oszuści bardzo chcieli, żeby ludzie kliknęli w ten link. Tak, to jest właściwie taki najbardziej w sumie przykładowy sposób na wyłudzanie pieniędzy, gdzie tak naprawdę my, ufając oczywiście yy, sprzedawcy w tym momencie hotelu, że no przecież on na pewno jest osobą, która jest godna zaufania, a okazuje się jednak, że tej osobie zostało skradzione. Prawdopodobnie kliknęła gdzieś jakiś podejrzany link, podała gdzieś hasło tam gdzie nie trzeba i w łatwy sposób cyberprzestępca dotarł do wszystkich klientów i zrobił podrobionego maila w imieniu właśnie tego sprzedawcy. Jedne co właśnie w tym przypadku jeszcze było ciekawe, to że mail był wysłany przez oficjalny system tej strony, co czyniło ten skam jeszcze bardziej trudnym do wykrycia, ponieważ nie był to podszyty mail, a wyglądało to jak dosłownie, bo była to w zasadzie wiadomość systemowa, więc... Więc problem polegał na tym, że ludzie naprawdę mogli pomyśleć, że to jest no nie fałszywy mail, tylko serio z tej strony. Tak, no bo przecież mailem można oczywiście na pewnych platformach wysyłać za pośrednictwem ekranu, panelu sprzedawcy. To nie jest żadne nowe odkrycie, ale pytanie jest bardziej, jak się przed tym chronić? Bo tak naprawdę tu mamy oficjalnego sprzedawcę, tu mamy jakąś wiadomość. Skąd my mamy właściwie wiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Pierwszą rzeczą, która zwróciła ja moją uwagę, jeśli chodzi o tutaj wspomnianą historię, to Fantastyczne zachowanie tutaj mamy, że nie logowała się poprzez ten link, który był podany w mailu, tylko weszła na stronę internetową i w ten sposób tam się zalogowała, bo zazwyczaj właśnie w tego typu oszustwach najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to właśnie kliknąć w link i w zasadzie przekazać dane logowania do danej aplikacji. Tak, przede wszystkim również trzeba mieć aktualnego antywirusa, który na bieżąco skanuję skrzynkę pocztową, a przede wszystkim trzeba edukować, dużo czytać i mieć pojęcie o dzisiejszych skamach internetowych. Ja uważam też, że należy być bardzo ostrożnym w dzisiejszym świecie, ponieważ niektóre skamy wyglądają naprawdę bardzo wiarygodnie i no, bardzo trzeba na to uważać. Jeszcze polecam czytać różnego rodzaju newsy, informacje. Często w internecie są portale czysto przeznaczone do informacji związanych z najnowszymi atakami, skamami, różnego rodzaju oszustwami w internecie. Więc uważajcie na siebie i bezpieczności. Na razie. Do usłyszenia. Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w Eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. request. Piątek, 16.30. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem. Włącz podcasty Radia Fera w serwisie Spotify. Jest stare, stare.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 rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz. To był pass the mic od Beastie Boys i może oni, może jeszcze jest to jakiś sekretny, sekretny zaproszenie Nextfest, które dostaną już niedługo i pojawią się również tam, ale najlepiej, żebyście tego nie sprawdzali i sami się przekonali, mieli niespodziankę. No a jeżeli już sprawdzicie, to przejrzyjcie sobie listę zaproszonych na tenże Nextfest line-up tegoroczny. Sprawdźcie i wybierzcie sobie e, niszowego artystę, którego za rok wszyscy będziemy słuchać. Jak już go macie, znajdziecie, to wtedy napiszcie do nas SMS a na 7248 e, wasze imię i nazwisko, e, prefiks e, afera.next e, przed tym, a następnie waszy, Wasz typ, który i dlaczego, uzasadnijcie oczywiście to bardzo ważne, e, który, z tych, e, który z tych wykonawców będzie za rok najbardziej popularnym, e, słuchanym przez wszystkich i wszędzie. E, jeżeli to zrobicie, to macie szansę wygrać karnet na Next Fest 2026. Dwie wejściówki pojedyncze mamy do, dla Was do rozdania do 8 kwietnia. E, afera.next kwietnia rozwiąże, rozwiąże konkurs i otrzymają szczęśliwi, zwycięzcy tenże mm, karnet, więc piszcie do nas smsy, typujcie swoje uzasadnienia i swoich wykonawców i, i widzimy się na Next Feście. Jestem dziś stary i nie lubię imprez Jestem dziś stary i nie lubię nic Nie dzwoncie do mnie lufcikiem się wymknę i stanę na ksym się deszczówkę pić Deszczówka 40% niepokoju Dwukrotnie filtrowana przez warszawski smog Bezmyślny wiatr wpada do pokoju Bezmyślny stary facet, gapi się w mrok Jestem dziś stary, niepoważny wykręt Nie mogę iść z wami, bo pęka mi łeb gdy zobaczę ludzi niechybnie zakrzyknę Zabierzcie te twarze bez myślności Step w stepie szerokim grochowskich podwórek Chcę być dziś sam na sam z podstępnym bólem Co rośnie od mięśni, przez kręgosłup i ręce Opukuję strachem moje osobiste serce Opukuję strachem moje osobiste serce i możesz przeze mnie patrzeć wątrowej płuca mam przezroczyste jest jesień w wiośnie i widać dokładnie jak się starzeje wszystko za oknem nie mam balkonu na który mógłbym zajarać więc palę w środku i nie chce mi się Odbierać dziś od ciebie telefonu, porodu imprez, na które nie pójdę Jestem dziś wapnem, z dowcipu, z brodą, nie będę się golił i nie będę gotował Martwą naturą, paskudną ozdobą, na szyi mieszkania tombakowy koral Jestem dziś stary i marzę tylko o tym, by herbata stygła i nie mówił nic nikt Wszystko poza tym odsyłam do piekła, wciskam nocy, zrobiony ze mnie kit Ciska nocy zrobiony ze mnie ki, ciska nocy zrobiony ze mnie ki. Mam nadzieję, że wasz weekend już jest zajęty e, spotkaniami z rodziną najbliższymi, bądź znajomymi. W każdym razie odpoczynkiem, ale jeśli macie kalendarz pod ręką, to wyciągnijcie go, teraz sobie zapiszcie, bo może was zainteresuje konferencja fotograficzna 10 kwietnia, więc nie takie dużo jeszcze czasu zostało. Już możecie a, się w tryb naukowy wracać, ale taki bardziej chyba jeszcze hobbystyczny, bo jednak fotografia to zawód dla niewielu, ale pasja dla e, no, całkiem sporej rzeszy osób w Poznaniu, więc konferencja fotograficzna 10 kwietnia. Jesteście zaproszeni przez Akademię Muzyczną w Poznaniu. W sali prezydenckiej się będzie odbywała ta konferencja. Poprowadzi ją Bartosz Zajfert i będzie trwała od 10 do no 17, 30 może 19. W każdym razie od 10 mamy otwarcie konferencji. Będą prelegenci, oczywiście muzyka jako narzędzie wpływu na przykład. To jest konferencja fotograficzna, ale tematy artystyczne wszelkiego rodzaju ale gest jako inspiracja fotografii scenicznej, czy e, słyszeć, by widzieć, patrzeć, by słuchać o roli uważności i świadomości w fotografii. Takie ciekawe e, prelekcje możecie znaleźć. Piszcie sobie e, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Konferencja Fotograficzna, a na pewno znajdziecie e, więcej informacji. Wstęp jest wolny dla wszystkich słuchaczy. Na warsztaty obowiązują zapisy, więc e, znajdźcie sobie wszelkie informacje, których potrzebujecie pod e, właśnie hasłem e, Konferencja Fotograficzna, Akademia Muzyczna mhm. i... Wszystko tam znajdziecie dla siebie. Ekonomiczny w Poznaniu, jak co roku już 15 swoją edycję biegu o biegu 5-kilometrowego, pucha rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekonomiczna piątka będzie organizował i będzie dla Was dostępny do wzięcia udziału. 5 km, 12, start 12 kwietnia, więc zapisywać się na pewno jeszcze zdążycie, jeszcze możecie się dopisać, no bo 5 km zawsze to tak sobie na początek dobry Wiosny, która nam raz kwita, można rozpocząć i potem już biegać to cały, cały rok i potem jeszcze dłużej i kolejne, kolejne lata. 4 na 98 i 6 Ostatnie sekundy można odliczać do e, godziny 16.57, a to oznacza, że czas e, na serwis informacyjny. Markiewicz. Zapraszam. Rusza druga edycja programu grantowego Zielona Społeczność. Jego cel tworzenie wspólnych terenów zielonych i integracja mieszkańców. W tym roku organizatorzy Fundacja Enea oraz Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury podwajając stawkę i planują przyznać aż 50 grantów. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie z ubiegłego roku kiedy na 25 projektów rozdysponowano pół miliona złotych. Nabór jest uruchomiony do 17 kwietnia włącznie do północy. W tym roku wnioski można składać za pomocą generatora wniosków online, także jest to duże ułatwienie, bo właściwie więc nie trzeba drukować, skanować, podpisywać, tylko wszystko potencjalnie grandobiorcy, wnioskodawcy wypełniają online właśnie na stronie. Potem dajemy sobie trochę czasu na ocenę wniosków i 7 maja zostanie opublikowana lista rankingowa. Mówiła w Aferanku Marita Rynowiecka-Nowak ze Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. O wsparcie mogą ubiegać się szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe i grupy oddolne. Zwycięzcy otrzymają nie tylko fundusze na zazielenianie przestrzeni, ale wezmą też udział w eksperckich warsztatach z ekologii miejskiej i animacji kultury. Ekoinformacje. Polacy skarżą się na działanie systemu kaucyjnego. Największym problemem okazuje się zwrot pieniędzy za opakowania. Sklepy unikają wypłacania gotówki, oferując w zamian bony rabatowe na kolejne zakupy. W odpowiedzi na liczne sygnały od konsumentów Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kontrolę w placówkach handlowych. Za niedopatrzenia będą kary, mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henningowska. Tego typu rzeczy będą upominane i będziemy w karę za to dawać. Każdy sklep ma obowiązek przyjąć od nas butelkę, która jest w systemie kaucyjnym zwrotnym, niezależnie od tego, czy ma automat, czy nie, czy automat w danym momencie działa, czy nie. Na ten moment rozwiązanie voucher za opakowania funkcjonuje w największych sieciach sklepów spożywczych. Są jednak sklepy, które oporują zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Inspektorzy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska mają sprawdzać między innymi to, czy kaucja jest odpowiednio pobierana i wypłacana. O sporcie na 98 i Lech Poznań wraca do gry po przerwie reprezentacyjnej. Już w sobotę zmierzy się z Jagiellonią Białystok. W meczu 27. kolejki ekstraklasy wygrana pozwoli utrzymać się na pozycji lidera i odskoczyć od silniejszego z pretendentów do tytułu Mistrza Polski na 6 punktów. W przypadku potknięcia się trzeciego zagłębia już odskoczyłby również od miedziowych. O strategii na mecz mówi trener Lecha Niels Frederiksen. Chcemy kontrolować mecz z piłką przy nodze. Zagramy jednak z równie do że radzącą sobie w takim stylu drużyną na przykładzie starcia z szachtarem nie możemy oczekiwać, że będziemy posiadać piłkę cały czas w obronie, zamierzamy czasem wysoko naciskać rywala, a w innym momencie ustawić niżej i korzystać z faz przejściowych Pierwszy gwizdek spotkania w białym stoku o godzinie 20.15 Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach Wielkopolscy policjanci ruszyli z nietypową przedświąteczną akcją bezpieczeństwa na wesoło W najbliższych dniach kierowcy podczas rutynowej kontroli mogą otrzymać od funkcji. Satyryczny raz rysunek.